ograniczenie jest uderzeniem w prawo obywateli.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 Polskim Radiu 24 Powtórka programu Zmiana klimatu Marta Hoppe, zapraszam.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 Tak, tak generalnie większość takich rodzinnych ogródków działkowych znajduje się właśnie w takich obszarach zurbanizowanych i to pokazuje, jak to jest ważny element y, zagospodarowania przestrzeni publicznej. Są oczywiście rodzinne ogródki działkowe ładniejsze i mniej ładne, natomiast wszystkie mają jeden cel, umożliwić mieszkańcom miast tak naprawdę odpoczynek blisko miejsca pracy, blisko miejsca zamieszkania w warunkach, które przypominają troszkę warunki wiejskie, umożliwiają uprawianie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 Kompostownik, w którym będzie kompostować bioodpady roślinne i y, zarządy poszczególnych rodzinnych ogródków działkowych powinny kontrolę przeprowadzać w, i w takich przypadkach mobilizować y, użytkowników, którzy takiego kompostownika nie posiadają. A jak poprawnie kompostować?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 Pani, Państwu, radiosłuchaczom wszystkiego dobrego i obfitego dynkusa, i żeby na tych ciałkach obrodziło jak najlepiej, żeby Państwo też, jeśli macie takie rodziny ogródki działkowe, korzystali z nich na co dzień i kompostowali odpady w takich kompostownikach, które na tych działkach powinny być. Ja nie mam y, swojego własnego ogródka działkowego, tego rodzinnego, mm. ale pamiętam z czasów y, pandemicznych, kiedy bardzo lubiłam spacerować właśnie tam, mało ludzi, y, wiosną dużo kwitnących kwiatów, y, krokusy, tulipany, potem bez i pamiętam, że to była taka też y, przyjemna atrakcja dla mnie po prostu jako osoby, która przyszła taki ogródek zwiedzić, więc też można tak, nawet jak się nie ma, tylko trzeba wiedzieć, gdzie wejść, bo nie które są zamknięte na klucz. Ale może mamy znajomych, którzy wpuszczą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. Do widzenia. A Państwa zapraszam na kolejną audycję Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia. Taki mamy klimat. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.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 w konsekwencjach wystąpienia Trumpa mówi Michał Stajniak z XTP.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 o tym, że nowe prawo pozwoli ukrócić patologię na rynku pracy?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 się w, w, tych, w tej nadmiarze bodźców. Zresztą to jest też takie charakterystyczne. Oglądamy super film, i co robimy? Przeglądamy swój telefon. Jeszcze dodatkowo. Jeszcze dodatkowo, bo to jest właśnie uzależnienie od tych, od te, od tego, no od tych bodźców, tak? Więc trochę mniej trochę spokojniej, niech ten mózg po prostu odpocznie. Gościem audycji Samozdrowie była Adrianna Sobol, psycholog, psychoterapeuta, prezeska Fundacji W Trosce o Pacjenta. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Samozdrowie. Mm. Powtórka programu.